Najdrosy dniu, tu już cały dwór mówi bur, a ja i idę migiem, by tym stylem poczuć siłę. Gdy mój tyłek na ich ustach, nie wiem po co, bo to dupa tłusta. Nigdzie nie chcę ustać, siedzi tą siemę łuska. Oczy mokre, to za dużo chustka. Ręką potrę, bo się pluskam w głupstwach dniu. Gusta, ustaw, ustawicznie na mój rap. A ty mój rapie ma być fat, krople kapu kap i promienie, prosto na rumieniec A ja zły, że w niebie, ktoś mi jebie Promieniami i garściami W mój policzek biały, się policzę z sami, idę zły, taki normal Jestem zły, w życiu jestem zły A tu jestem kimś, jestem MC Dobrze nim być, gdy ty chujowy Rapeze, mówisz mi, że cię to nie bierze Jestem jeżem, szerzę Tupa cierze, tak więc dzień mocno lej ju, Tak więc dzień mocno leń You. Tak więc dzień mocno leń, że jurleń. Tak więc dzień daj mi fame Tak więc dzień bądź my man Moment, the moment. yo Raz ram w talent, dwa idę w kabel Trzy ja to babel, dniu mam tu lament Dniu wolę labę Dniu daj mi radę Bo och, och Wielki ze mnie śpioch No coś doraź Bo ja to pierdoła urodzona Tyle, że ma floła obok stropa Z którym skoła rodzice dali życie W forach oplecione A ja wciąż pierdolę Że to mało mi, mało mi, mało o kakao się przelało Dniu daj pokory całość Najdrozscy dniu Pomóż mi tu Najdrosy dniu Ru, tu, tu, tu. Tu. Sru, tu, tu, tu Najdrosy Pomóż mi tu Najdrosy dniu, Sru, tu, tu, tu Yo, yo Poszty dniu najdroższy jesteś najprostszym schematem Kontaktem ze światem, zatem Ciebie wielbię Jakbyś był bratem, wchodzę w, w pełni. Sam już nie wiem, do kogo mam się zwracać I jak spożytkować zapał 12H Mój tak ja auto jest kulapa płatam figle, ta czasem bydlę i choć lecą tygle Najdroższy dniu zawsze może być gorszy nu. Ciebie pytam, skąd to bściu czy to fatum Dniu uratuj mnie tu w swoim klu. Co dzień stu ludzi spotykam Stu spraw dotykam Więc spraw bym w żaw unikał Twoja scholastyka Czytaj szkoła życia Którą i tak muszę skończyć Kolejne lekcje jak klątwy Począwszy od narodzin Dniu drogi Ty wiesz dobrze o co mi chodzi? Uh, Najdrosy dniu co mi tu Najdrosy dniu Sru, tu, tu, tu, najdrosy dniu, pomóż mi tu, najdrosy dniu, sru, tu, tu, tu. Książką ciasną, ale smutką przestronną, można by tu pomieścić muzykę na dół.